Haha, nie to jest. Co? Dobrze, To dobre. Ale Że co masz? To się to jest myślę bardzo bezpodobne, z czasów z rewelacyjny jest tutaj. To... Pan, Pani masz szanuje dobro, społeczny i spokój publiczny, nie zrżbę tych drzwi przed rozprawcie z panem. Komary rypią. Przejdźmy do środka. Pani masz szanuje dobro, społeczny i spokój publiczny, nie zrżbę tych drzwi przed rozprawcie z panem. Ta oranżada jest bez bę... Ben... bez, bez bąbelków. Największa trucizna! To alkohol! Jak już masz asa, to... To tam jest razie, bo to tak było. Aho, dobrze. Aho. Na informację. To tak, bo ja pierwszy zrobię jakiś ten. Tak? Nawatrzy tak i do... Nie. Przygódź.